24 marca roku 2011. Drugie podejście, ponieważ pierwsze się nie nagrało. Może to i lepiej z drugiej strony, ale to już nie będziemy teraz wnikali. Razem ze mną jest tylko Tomek. Witam, witam. O tym razem bez laga, bo przecież naprawdę to, to był pierdolnik, mówiąc najkrócej. I tyle. I zaczynamy od informacji. O, mówiliśmy chyba dwa dni temu o tym, że mm, Apple... Wrzuciło na App Store grę, znaczy grę na aplikację, która miała na celu uleczać homoseksualizm poprzez moc Jezusa i podejrzewam, że to w ogóle było jakoś tam zatwierdzone przez Watykan i nie wie co jeszcze. Natomiast pojawiła się już informacja, że petycja w której zbulwersowanie ludzie mogli wyrazić swoje, swoje zdanie. Podejrzewam, że Konrad ją podpisał. W tej petycji, którą podpisało 152 433 osoby, po prostu zawart, był zawarty protest dotyczący tej aplikacji. Aplikacja została już usunięta z App Store'a. Także Tomku, że nie sprawdziłeś do tej no pory... No nie sprawdziłem, no nie miałem okazji, szukałem, spadałem, czytałem i nie, nie mogłem tego znaleźć. Niestety już po ptokach już nie sprawdzałem. Ja sprawdzę. podejrzewam, że jakieś tam kanały podziemne, jeszcze mogły zawierać tu aplikacje. Nie, na no pewnie tam będzie na, na, o, dostępne dla, dla, o, dla tych, co, co, co przezebiają Majosa. Czy tam pewnie to się no w sieci tak. nic nie, nie ginie przecież jak, jak coś tam raz atrafi, to, to, to zostaje. Już, tak, na na no wieki wieków. No. Dobrze, CNN, czyli no, no taka dosyć duża korporacja, która zajmuje się telewizją i podejrzewam, że radiem, internetem i bukienem wie czym no, taki jeszcze. No TVN, no tylko, że No, nasz. coś w tym stylu, tak, także CNN zrecenzowało 3DS-a i co jest bardzo ciekawe, nie zatrudnili do kogoś na przykład, nie wiem, no pokroju Jima Sterlinga, chociaż podejrzewam, że on by byłby zbyt, zbyt kontrowersyjny z rzucaniem swoimi fakami i kokami i bukienem wie czym jeszcze. Natomiast wyciągnęli bliżej nie wiadomo skąd dziwnego człowieka, który jest hardkorowym graczem i wychował się na serii Halo. To od samego początku nie rokowało najlepiej, jeżeli chodzi o recenzję sprzętu pokroju 3DS, a w każdym razie um, oficjalny, oficjalny komunikat, prasowy, komunikat prasowy, no może raczej cała recenzja CNN-u sprowadza się do tego, że konsola wygląda zbyt retro i ma gorszą grafikę niż PlayStation 3. No, a ciężko się nie zgodzić. No, jakby nie patrzę, tylko że wydaje mi się, że nie wiem, na jakość działką 3DS-a niekoniecznie jest generowanie grafiki w Full HD czy, czy no, wyglądanie super. Chociaż akurat z tym wyglądem to może mają trochę racji, tylko że nie wiem, jakby za bardzo można byłoby zmienić design, który tak naprawdę jest niezły. No ale mniejsza mniejsza o to. W komentarzach pada jeszcze, że 3DS jest droższy od Nintendo Wii, i to jest już w ogóle skandal, a dodatek nie ma tak dużej funkcjonalności, jak również mogące złożyć do grania iPhone y oraz iPody. A więc, czy ten właśnie recenzent w ogóle wpadł na to, żeby odpalić ten typ 3D? Bo może on nie wie, że tam jest ten typ 3D. Wpadł na to? Wpadł, bo coś tam mówi. Tak. O tym? Wpadł na to i powiedział, że, że tryb 3D jest owszem fajny, ale tylko na krótką metę i dla niektórych ludzi będzie po prostu on zbędny, tutaj dodając, że po 20 minutach grania w 3D dostał zeza oraz bólu głowy. To jednak odpalił. Myślałem, że zapomniał, że tam jest taki przełącznik. Nie wiem, ale ja jakoś tak nie potrafię ogarnąć tego, jak może dostać zeza od tego. Chociaż nie grałem jeszcze na 3 d ie i może tak nie potrafię nie jakoś, jakoś tego zrobić. Te męczą i zezują, jak tak patrzysz. Na tak, stronę. w każdym razie y, statement końcowy, nazwijmy to w ten sposób, jest taki, że w, w, w erze urządzeń pokroju iPada, które robią milion rzeczy, wydawanie i urządzenia, które robi tylko jedną rzecz i służy w cudzysłowie jednej bo pamiętajmy, że 3DS potrafi też otworzyć muzykę, filmy i się zdaje, że ma nawet przeglądarkę. W każdym razie facet mówi, że stworzenie takiego urządzenia, które potrafi zrobić tylko jedną rzecz y, i na dodatek wygląda w sposób retro byłoby spoko, ale w latach 90. A datek jeszcze używa kartridży, których nie widzieliśmy od czasu ostatniego game boya, no. Pch, on chyba pominął całą generację DS-ów i siedział przy tym Xboxie skupiony na Halo i życie przeszło obok. No cóż, no, no. Ff. A coś tutaj dodać, no po prostu, no żal. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek można dodać, no ale. Żal pel. Żale u. Dobra. Tutaj może do CNN taki ten, żeby nam przysłali. Bo, bo my czekamy, ale może jak będą wcześniej, to... No to raczej do trzeba byłoby uderzyć. No my już mamy u nich zaklepane, ale nie wiadomo czy. I kiedy? I kiedy, no. Dobrze, trzymamy się jednak bardzo wesołych, w cudzysłowie, newsów, ponieważ Duke Nukem Forever dostaje obsłów. Hurra! Nie wiem, który raz to dzisiaj czytam i po prostu no, jestem załamany faktem, że ile, ile raz czekamy na to, czekamy? Czekamy no, na to, czekamy. No, czekamy na to, na to czekamy już od czasów, kiedy miał być na silniku, chyba kolejka dwójki. Innymi słowy czekamy lat 15. Nie, na kolejku jedynie jedynce jeszcze był. Nie, no dużo, no sporo, ale... Koło, koło 15 tutaj mówi, tutaj mówi Christopher Hartman. Ale ja liczę okay. na to, że w tym roku jednak, że rok 2011 będzie rokiem Duke'a. To znaczy, no pierwotnie miało się to pojawić 3 maja w Stanach i 6 maja na wreszcie świata, tak to umijmy. Natomiast teraz data została kopsnięta na tyle, że w czerwcu, konkretnie 10 czerwca pojawi się na całym świecie, a w Stanach 14, czyli troszkę się nam to wszystko poprzestawiało, ponieważ my dostaniemy jakby pierwsi, natomiast oni dostaną drudzy. Nie wiem, jakoś za bardzo, nie będę płakał w związku z tym, ale Duke jakoś nie bardzo mnie interesuje, tak jak mówię, szczególnie po tym ostatnim gameplayu, gdzie no, brzmi po prostu jakby zasto na tych sesjach nagraniowych. Nie, gameplay te, które pokazywali, były, były całkiem fajne. Pint, pint nie, ten ostatni jakoś all right, let's ready for selection to tak, eh, nie wiem, nie podoba mi się to jakoś za bardzo yeah. no ale może narzekam um, wczoraj mówiliśmy, dosyć głośno zresztą i śmialiśmy się z faktu, że G. G.O.H.O.D. uciekł z kraju i myślałem że to będzie jakiś scenariusz dobry na hollywoodzki film z nim w roli głównej, gdzie będzie właśnie biegał taki kudłaty człowiek z klawiaturą na plecach albo coś w tym stylu natomiast okazuje się, że nie, ponieważ G.O.H.O.D. wyjechał po prostu na wakacje, które opłacił w listopadzie Mhm, tak przynajmniej głosi oficjalny komunikat jego prawnik oczywiście został w Stanach i tam robi jakiś shitstorm ogólnie krzycząc, że to nie jest tak on nie uciekł Co najciekawsze jest to, że mimo, że nie uciekł dalej nie wiemy w jakim kraju się znajduje no, no jakby pojechał na, na wakacje to chyba by, by podali chyba, że go tak Sony ściga, że nie może podać nie, facet w każdym razie mówi, że hakowanie nie jest jego całym życiem i po prostu wziął sobie taką przerwę wiosenną, więc no życzymy miłej przerwy wiosennej, być może ostatniej w życiu po tym, jak Sony położy na nim łapy. No. Przecież, mi... <śmiech> przecież nie, miejmy nadzieję, że to się nie zdarzy, bo facet i, i przecież IOSa złamał. W sumie jeszcze zapląpujemy powinien na pielęgnięciu. No ma przecież. Ma? No ma. Ładko, tak Ale nie, ja tak żeby... Żeby... a je tak jak Sony. No, Sony, Sony akurat ma problem. Myślę, że, że Steve Jobs tam, tam wyśle podziękowania dla Sony, jak Aha, jak już go przez tak. tak. Trafi za kratki. E, dobra, trzy minuty dla, dla sportów motorowych. Kinekt w Forzie 4 będzie obsługiwany w trybie, który się po prostu nazywa casual mode, więc przynajmniej się już nie szczypiał, nie twierdzę, że robią gry dla hardkorowców na Kinecta. Casual mode będzie polegał na tym, że będziemy mogli sobie dupnąć na kanapie i trzymać ręce w pozycji za 10 druga, czyli tak jak powinniśmy teraz jeździć, to jest taki mały update, ponieważ ludzie dalej trzymają za 15 trzecia, okazuje się, że nie, że od kiedy weszły poduszki powietrzne trzymamy za 10 druga, co był skłonny wytknąć mi instruktor na jazdy. A w Stanach podobno trzymają od dołu jakoś? A w Stanach to oni w ogóle trzymają jedną ręką, a drugi mają, drugi mają za okno i brudzi się Zimny łokieć. Tak. tak, który z kolei prowadzi do bardzo poważnych skorzeń łokcia, jak przeczytałem w którymś numerze motoru, ale to już, to już jest w, <grym> w tym momencie nieważne. E, niemniej jednak casual Motor oraz 500 samochodów, które będą wyrenderowane w nowy sposób, z jakimś nowym systemem oświetlenia i cieniowania. Mhm. Także wygląda na to, że... GT5 po prostu szykuje się konkurent, który no, będzie mocny, to jest raz, a dwa, że nie będziemy na niego czekali 400 lat. No, dwa pytania. A pierwsze, jak te samochody będą wyglądać i drugie, czy ta współpraca z Kinectem będzie jakoś bardziej zbudowana w tej części. Zaczy... Czy tylko te pierdółki, że ten salon, to obchodzenie samochodu dookoła i otwieranie wszystkiego, co możliwe ręką. Czy, czy, czy może w takcie wyścigu coś tam jeszcze... Nie, nie, radowo. no będzie można normalnie jeździć, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że Microsoft, znaczy to jest wszystko plotka. Ale jest zmiana biegów jest, tak znaczy... samo, czy tylko kierowanie? To jeszcze, nie wiadomo, pewnie. A to, to jeszcze bliżej nie wiadomo. W każdym razie wiadomo, że będziemy mogli sobie Kinectem tak, nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie to w ogóle działa, w każdym razie będzie można jakby się wychylić i sobie spojrzeć w bok, co jest na Przez <śmiech> okno, ale przez szybę tak <śmiech> Najpewniej właśnie wychylić się z samochodu oraz za pomocą Kinecta to jest sterowanie głosowe, sterować całej menu. A co do grafiki, jeszcze wracając, według tych danych, które są podane, grafika będzie wyglądała 10 razy lepiej niż w Forzie Trójce. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie stosuje się to skalowanie, że coś wygląda 10 razy lepiej. Ale no skoro, skoro Microsoft tak mówi, to może im że tym razem, bo Forza trójka jest naprawdę wspaniałą grob, przy której się świetnie bawiłem. Czyli pewnie po poziom będzie zbliżony do tego od Znaczy ja się obawiam tylko modelu jazdy tak naprawdę, bo, bo model jazdy mi w trójce przeszkadzał. Szczególnie, znaczy może inaczej, był OK do momentu, kiedy ja zobaczyłem GT5, bo ten model w GT5 jest skonstruowany w zupełnie inny sposób i rzeczywiście da, daje się fantastycznie wyczuć samochód po, i po prostu po, po, po jakby powróceniu, do Forzy 3 to się wydaje, że tam się po prostu jeździ cegłami. A to on jest inny niż w dwójce? E, niż w ale... Forzy 2? A w Forzy 3 jest, jest inny? Jest, jest inny. A, nie, bo, bo w dwójce mi się jeździło super. Znaczy, wiesz, no, nie, nie jest to jakaś straszna <coughs> zmiana, ale daje się wyczyć różnicę. Dobra, okay. dość o Forzie, ale dalej zostajemy przy wyścigach. Otóż e, nowa gra z, od, od, od Codmastersów. I tym razem nie Dirt 3, ale też samochodówka, czyli F1 2011 dostało datę premiery. Pojawi się 23, 23, tak, 23 września w Europie i 20 września w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście premiera odbędzie się jednocześnie na PS3, 360 oraz piece, a do tego wszystkiego jeszcze pojawił się wersje na 3DS-a i NGP. Czyli wszystko, co możliwe. Wszystko, Obcy, co możliwe, od mikrofalówki po waszą komórkę prawdopodobnie, bo i takie wersje przez kogoś tam zostaną zrobione na boku. Także no, nie ma tutaj zbytniego zaskoczenia, tylko mam nadzieję, że ta gra nie będzie jakaś taka... Znaczy może, znaczy nie grałem w N2010, ale no, ma po prostu wszystko być jeszcze lepsze, jeszcze większe, jeszcze szybsze i Bukie NW. Ale bez, kub... jeszcze? A bez Kubicy to nie to samo. No, ale Kubica podejrzewam, że to będzie. Będzie, myślisz? Może będzie jakiś tryb jazdy jedną ręką optycznym stylu. <głos> Okej. Okay. pomocy Akinecta. O tak. bo po prostu episko. Zimny łokieć. No właśnie to. Cudownie. E, dobra, jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że ESRB, czyli ten amerykański odpowiednik PEGI naszego, czy japońskiego CERO, um, no, ocenzurował po prostu okładkę The Dylan w sposób taki, że wycięli zombiaka, który wisi sobie na drzewku i postawili go na ziemi, każąc mu iść i powrócić nogą. Ten sam los, znaczy niedosłownie z wieszaniem i stawianiem i tak dalej, ale podobny los spotkał okładkę Dead or Life Dimensions na 3DS-a. Otóż yy, na oryginalnej okładce widać kawałek pupy Kasumi, co było no, nie do zniesienia dla wielkich Amerykanów, którzy siedzą w ESRB, w związku z czym nakazali oni artystom nasunięcie ten kawałek płaszcza Kasumi nieco wyżej, bo ona jest w takiej pozycji, gdzie ma nogę wyżej niż głowę. W każdym razie sam, tak, ten płaszczyk, który ona ma za nieco wyżej, już nie widać kawałka pupy, w związku z czym ludzie będą się smusili. No niemniej jednak Amerykanie będą mogli spać spokojnie, że nie ma syfu, seksu i bukien, wieczego jeszcze na okładce kolejnej gry na 3DS-a, która ma rating teen, a jak wszyscy wiemy nastolatkowie już wiedzą, co się robi z czym ale to już nie będę o tym mówił, bo mieliśmy już dziwny temat o tym na te dzisiaj. No. Tak, także okładka została zmieniona i no, będzie w nieco zmienionej formie. Nie wiem, jak będzie w Europie, bo póki co nie ma żadnych informacji, ale u, to nas, nie nie u nas... To nie, normalnie u nas są... Tak, tak, u nas Az nie masz ma takich... więc. Tak, to można sobie już puścić na luz i tyle. Teraz kącik rezydenta. Otóż okazuje się, że trwają prace nad nowym rezydentem, który się zwiera Coon City. Został on zapowiedziany w najnowszym wydaniu OXM w Stanach Zjednoczonych. Otóż okazuje się, że w grze będziemy, będziemy mieli do czynienia ze starciem trzech frakcji: to jest BSAA, czyli tam jakiś oddział do, do walki z bioterroryzmem, Umbrella Security Services Squad, czyli to, gdzie będzie gracz. Um, więc jakiś tam, jakaś tam ochrona, czyli człowiek z wąsami w niebieskiej koszuli pewnie oraz zombie, z którymi będziemy się po prostu wszyscy ścierali i będzie jedna wielka, wesoła jadka, żeby było zabawniej w tym naszym teamie będziemy mieli do wyboru cztery postacie. Otóż jest to Vector, Beltway, Bertha oraz Spectre, co zapewne zostanie przetłumaczone po polsku jako Cień albo Shepard po prostu z Mass Effecta, ponieważ pisze się to dokładnie w ten sam sposób. Nie mniej właśnie jest ciekawe to, że w zależności od tego, jaką postać wybierzemy z tego teamu, to nasze cele w grze będą nieco inne. Natomiast zasadniczo cel będzie jeden, czyli przeładować i zabić wszystkich ludzi związanych z, z tym wirusem i pozbawić właśnie okolicy wszelkich, wszelkich dowodów na temat tego całego outbreaku zombiaków. No, zapowiada się... To fajnie, tak, podejrzewam, że, podejrzewam, że w związku z tym, że mamy cztery osoby w teamie, to będzie jakiś fajny tryb kooperacji no, i dokładnie, no. w końcu dojrzeją do tego, żeby wrzucić możliwość chodzenia i strzelania w tym samym czasie. Nie, no to na pewno już chyba nie, nie popełnią tego błędu. Ale, no, nie ale w kooperacji może być naprawdę fajnie, jak tam cztery osoby będą razem się bawić i przechodzić. No może być ciekawie. Dobra, y, dalej kontynuujemy Rezydenta. Otóż jak może wiecie, może nie wiecie, w tym roku mija 15 lat od wydania właśnie Rezydenta ogólnie i w związku z tym mamy teraz powód do świętowania, ponieważ na PlayStation Network oraz Xbox Live Arcade pojawi się wersja do ściągnięcia, odświeżona oczywiście wersja Resident Evil, Resident Evil 4 oraz Resident Evil Code Veronica, um, które pojawią się po prostu tej jesieni. Mówiliśmy o tym wczoraj, ale... Mówiliśmy o tym wczoraj, tylko nie pamiętam, właśnie, czy wspominaliśmy, że tylko w Japonii czy na, na całym świecie, no niemniej właśnie... Chyba nie mówiliśmy nic na ten temat. A, no to właśnie poprzednio była tylko informacja, że w Japonii teraz już wiemy, że tej jesieni na, także w Europie i, i w Stanach Zjednoczonych, także ogólnie cały świat po prostu. Yupi. No i zostaje nam na koniec jeszcze FIR3, właściwie F3AR, nie rozumiem tego trendu, z liter do środka, później pewnie będzie FE4R, bo lead speak jest fajny i Bukien wie co jeszcze. Eee, tak więc o co chodzi? No mamy w końcu datę premiery tej gry, która przypada konkretnie 27 maja, więc udało się im wcisnąć w te zapowiedzi, które mieli, ponieważ przyrzekali, że ta premiera, bo to już kilka razy było przekładane się zdaje, że uda się im jeszcze wcisnąć premierę w, w maju, no i właśnie mamy końcówkę maja, także spełnili swoją obietnicę i po prostu jest wspaniale. No ja jestem ciekaw, co z tej gry wyjdzie, bo, bo, bo e, czekamy jak na, jak na tego Duke'a i nic nie możemy się doczekać. Zawsze przekładają, przekładają, przekładają i a z chęcią bym sobie zagrał. Jakiś taki tak? W Fira? No. To może dać spacea w końcu kup? No d kupię, jak stanie troszkę, troszkę nie mam nie mam finansów Przygo Aha. przygotowania do ślubu im wykańczają. Tak. Y ja tutaj zrobię, <śm> zrobię mały, ten mały spoil i wszyscy jesteście zaproszeni. Tak, zapraszamy. No, czemu nie? No dobra, to chyba byłoby na koniec, tym razem, znaczy na koniec, na tyle. Jezus Maria, no. Pff, możemy jeszcze tylko wspomnieć szybko o tym, że GTA V prawdopodobnie będzie wykorzystywała tą samą technologię motion capture, którą wykorzystuje LA Noir, więc możemy się spodziewać bardzo fajnie twarzy jakiegoś uchodźca skądś, który będzie mówił, yes, it is a very good idea i będzie po prostu wspaniale. Ja już się, prawdopodobnie nie mogę doczekać nowego GTA bo czwórka. nie wiem, nie razy już przegrałem w tej i we w te i, i no, pobiegałbym sobie jakimś nowym, po jakimś nowym mieście i pozabijał nowych, ładnie wyglądających endpisów. A w multiplayerze grasz? Mm, w GTA? No, wtedy. Nie, ja, ja mówiłem, nie. że multi kompletnie kręcił już kilkanaście razy i tak jakoś sobie po a, prostu odpalam okay. i biegam. Nie, bo szukam chętnych, żeby z tej pucharki zdobyć, te multiplayery ale nikt nie, a ze mną nie chce grać. O, matko boska. Ale nieważne. No, nieważne. Dobra. To kończymy w takim razie. O wiele spokojniejsze wydanie się dzisiejszego. Naprawdę, gdybyście usłyszeli tamten, to... Może kiedyś. No. Może kiedyś się jakoś udało uratować To no zostało... No. To co? To dziękujemy. W takim razie ładnie się żegnamy i, I do jutra, bo jutro piątek. Chociaż no nie, ja, jutro chyba... ja chyba jutro będę w kinie. Hm. Okej. Okay. A ja poznałem jeszcze siostrę, której zagosiłem ps 2 także. O, jak miło, prawda? Kradzież w rodzinie. No. Czemu nie? No. Jakoś trzeba grać. Dobra. No. To tyle na dzisiaj i na razie. No, do widzenia, Cześć.